Oj, oh, No yes. oh, oh, Co się dzieje? Eh, się zadzwoniłem. E, Poczekaj chwilę. Mamo, zamknij drzwi. E, chciałem zapytać, czy byś pozdrowił. Pozdrowił. Co? E, słuchaczy. Pozdrowisz słuchaczy? To... Daj, czekaj, dam ci 10 y, jakieś 15 sekund, pozdrawię, dobra? No słuchaczy! No przecież ludzie teraz płyty słuchają naszej i po prostu chodzi o to, żeby ich teraz w tym momencie to żebyś ich pozdrowił, nie? Mógłbyś to zrobić? Ale to y, tak dłużej trochę, tak z 15 sekund, dobra? No dlaczego? No dobra. To dzięki za rozmowę, trzymaj się. Jak coś to wpadnij potem, dobra? Aha, no to jak coś, jakbyście potem coś tam, coś to możecie po mnie wpaść. Dobra, no to na razie. Ja idę do pani Okej, okay, w porządku, połóżmy to tutaj? Mhm. Natomiast zarządzać można wszystkim, ale głównie zarządza się nowym produktem, zasobami ludzkimi, przestrzenią, w najskromniejszym razie nieruchomościami. Maciek? Słyszysz mnie? Mów trochę głośniej, bo cię słabo słyszę, ok? O, tak jest dobrze. Słuchaj, mógłbyś pozdrowić słuchaczy w tym momencie? Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczy. Coś jeszcze? No możesz coś jeszcze. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkich... Wszystkich... Wszystkich... Wszystkich... Wszystkich... Wszystkich, jakaś jest. Jeszcze. jeszcze raz. Dobra, w każdym razie dzięki wielkie. Trzymaj się. Tak to się kończy proszę Państwa.